W 1792 roku Wincenty Skrzetuski, ksiądz, prawnik, pedagog i pisarz polityczny stwierdził Szlachta Polska jest elektorką królów, matką i zarodem senatu, stanowicielką praw, sprawczynią sądów, mocą wojska, ozdobą pokoju, tarczą wolności. Zaszczytów tych zazdroszczą jej sąsiedzi, nie pojmują barbarzyńcy, lękają się Nieprzyjaciele. Nazwa szlachta wywodzi się z języka niemieckiego, od słowa przyszło do Polski z Czech, a szlachta kształtowała się w Europie w średniowieczu. Mówiono tak o ludziach, którzy wywodzili się na pewno nie z pospólstwa, a także tych uszlachconych w uznaniu jakichś szczególnych zasług. I pierwszymi szlachcicami byli rycerze. Grupa bardzo uprzywilejowana i obdarzana przywilejami przez władców. Główne ich oparcie w dążeniu do władzy i w jej utrzymaniu. Historia Żywa jak powstał naród polityczny w Polsce, nowi współgospodarze niepodległej, kto go stanowił, czy tylko szlachta? Dlaczego sięgamy dziś do lat 1355-1384, czyli do epoki kończącej rządy Piastów i do czasów Polski Andegaweńskiej? Czy to także koniec władzy absolutnej króla? Nasz cykl poświęcony jest teraz setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku. Odwołujemy się do czasów minionych, przypominając wydarzenia, które budowały niepodległość i suwerenność Polski. Lub takie, w wyniku których je zaprzepaszczano. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to jest właściwie ten naród polityczny? Czyli co mieści się w tych słowach dziś? Jedno słowo obywatele, panie profesorze? Myślę, że do pewnego stopnia można byłoby tak sobie skrócić drogę do rozumienia owego pojęcia. Ale słowo naród wzięte osobno niesie ze sobą jeszcze jeden komponent, a mianowicie pewną wspólnotę kulturową, wspólnotę dziedzictwa pewnych symboli, wyobrażeń, połączenie owej wspólnoty z gotowością do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. To właśnie jest razem naród polityczny, a więc nie może on powstać z dnia na dzień, bo wtedy nie ma jeszcze tej wspólnoty kulturowej, tego bagażu dziedzictwa, nad którym warto debatować, poświęcając temu swój czas, w sprawie którego warto ostatecznie pójść do urn wyborczych, zagłosować, bo na tym dzisiaj polega nasz naród polityczny i tworzą go ci, którzy decydują się wziąć udział w wyborach, lub też świadomie, nie z lenistwa i z lekceważenia, świadomie zbojkotować wybory, bo są i tacy. To jest też akt przynależności do narodu politycznego. Dzisiaj więc można powiedzieć pewnie z połowa mniej więcej mieszkańców Polski, dorosłych, do tego narodu politycznego się zalicza, bo tyle na ogół chodzi do rozmaitych wyborów. A w XIV-wiecznej Polsce tworzyła się owa grupa z ludzi, którzy rozumieli sprawy publiczne i że nie polegają one wyłącznie na realizowaniu własnych, prywatnych interesów. Kto dysponował taką wiedzą i taką świadomością? No rzecz jasna król, ale redukcja narodu politycznego do jednej osoby wprowadzałaby system samodzierżawia, jaki znamy z przykładu rosyjskiego, czy wówczas Turcji osmańskiej, czy też zmierzała ku temu i Francja, kształtując ten model absolutystyczny w XVII wieku, czy również do pewnego stopnia Imperium Habsburskie. W Polsce inaczej. W Polsce naród polityczny się rozrasta. To nie jest tylko król. To są oczywiście także duchowni, wyższe duchowieństwo. Często to byli ludzie wykształceni na uniwersytetach istniejących już od XI wieku w Europie, uniwersytetach włoskich, francuskich, w czasach Kazimierza, najlepszy specjalista zajmujący się historią intelektualnej elity tego czasu, profesor Orzuk szacuje, że było takich wykształconych urzędników bardzo wielu na dworze, otoczeniu króla Kazimierza Wielkiego. A więc ludzie wykształceni najczęściej albo niemal wyłącznie duchowni wiedzą, że z tych choćby podróży na uniwersytety obce, że Polska nie jest sama na świecie, ale że są inne wspólnoty kulturowe, polityczne, nacjones, na które dzielą się poszczególne grupy żaków, studentów na uniwersytetach, bo tam właśnie to pojęcie naród się utrwala w średniowieczu. I że ta wspólnota polska do pewnego stopnia jest także wspólnotą honoru, żeby nie była gorsza niż te inne nacjones Trzeba zatem podnosić jej prestiż, wzmacniać jej siłę, nie dać jej uszczuplić. Wracając z tym przekonaniem do domu, oczywiście jak wszyscy ludzie i duchowni dbają o swoje partykularne interesy, ale widzą także coś innego, coś więcej. W inny sposób wykuwa się to poczucie przynależności do dobra, większego niż prywatny interes, grupie rycerzy, bo to są ci, którzy walczą, by ktoś nie zabrał ziemi królowi, księciu by utrzymać jedność tego państwa, o którym słyszą w opowieściach, że bili się o granice tego państwa kiedyś ich ojcowie, ich dziadowie. Nie czytają książek, bo umiejętność czytania nie jest jeszcze rozpowszechniona, ani książek nie ma, są tylko pergaminowe rękopisy, które przechowują klasztorne i katedralne biblioteki, ale słyszą z tych Pergaminowych rękopisów i spodań powtarzane, opowieści o wielkości, o sławie Królestwa, opowieści o Wandzie, co nie chciała Niemca, o Kraku, walkach o wielkość Polski, jakie toczyli historyczni rycerze Bolesława Chrobrego, czy Mieszka I. To wszystko jest... Pewnego rodzaju kulturowo-polityczno-ustrojową podstawą włączania się coraz bardziej aktywnego obok duchowieństwa także rycerzy do tego narodu politycznego. Ale szansą wyjątkową do jego okrzepnięcia jest właśnie czas panowania Kazimierza Wielkiego i jego przejście ku monarchii elekcyjnej. Kazimierz Wielki to najmłodszy syn Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333-1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim. Wspomniał pan profesor, że doceniał znaczenie wykształcenia. Ukresu swojego panowania ufundował Uniwersytet w Krakowie. Jak można nazwać tę jego decyzję? Kazimierz dokonuje wiekopomnego dzieła. 12 maja 1364 roku funduje przesławną, najjaśniejszą perłę wiedzy, jaką miał być uniwersytet według aktu fundacyjnego. Tę rolę uniwersytet w pełni zrealizuje dopiero w XV wieku, ale sam pomysł, że ludzie wykształceni są potrzebni, żeby państwo było lepsze, mocniejsze, godniej reprezentowało się wśród innych nacjonez. To jest ogromna zasługa Kazimierza i jego doradców, właśnie tych wykształconych doradców, którzy mu to proponowali, takich jak Janusz Suchy Wilk jak Jarosław Bogoria, wymieniam imiona najwybitniejszych duchownych doradców Starego Kazimierza Wielkiego, ale także takich jak wspominany podczas naszej poprzedniej audycji spytek z Melsztyna, czy inni reprezentanci rodu melszczyńskich, czy toporów, to choćby te najważniejsze rody małopolskie, które tutaj można wymienić. Ci ludzie dojrzewają do roli, jaką będą mogli spełnić w momencie, kiedy zabraknie naturalnego pana, króla piasta na tronie. Przygotowanie do tej roli następuje już za panowania Kazimierza, kiedy pojawia się problem następstwa po nim i Kazimierz rozważa możliwość, że tym następcą nie będzie jego legalny syn, bo go wciąż nie ma, ale stały sojusznik od czasów Łokietka, władca węgierski, zresztą bardzo blisko spokrewniony z Kazimierzem Wielkim, bo przecież Ludwik Węgierski, syn Karola Roberta, był, przypomnijmy, synem siostry Kazimierza Wielkiego, Elżbiety Łokietkówny, a więc mówił do Kazimierza Wielkiego wuju. Ludwik Węgierski, stając się naturalnym kandydatem do objęcia tronu po ewentualnej bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego, dokonuje budzie w 1355 roku w swojej stolicy aktu, w którym... Nie tylko Kazimierz przekazuje mu te prawa do dziedziczenia tronu w Polsce na wypadek bezlegalnego potomstwa śmierci, ale także sam Ludwik musi obiecać coś, zobowiązać się uroczyście i prawnie wobec swoich nowych w przyszłości poddanych polskich, wobec polskiego narodu politycznego. Kilka rzeczy. Po pierwsze nie będzie nakładać nowych podatków bez zgody tego narodu politycznego. To jest pierwszy element suwerenności narodu politycznego. Nie wolno nas obciążać podatkami, jeżeli się na to nie zgodzimy. Po drugie, musi przestrzegać praw tego królestwa, do którego wejdzie jako nowy władca. Nie może narzucić swoich, węgierskich czy jakichś innych praw. W Polsce obowiązują w polskie prawa i trzeba to zaprzysiąc. Po trzecie, nie będzie zmuszał rycerzy polskich do służenia niepolskim sprawom. Rycerze są zobowiązani walczyć wyłącznie o granice Polski. Natomiast gdzie indziej, gdyby chciał skorzystać z ich usług, król węgierski, a w przyszłości Polski, poza granicami Polski, gdyby chciał używać polskiego wojska, narażać życie Polaków, to musi za to płacić i tylko prosić o taką usługę, usługę związaną z narażeniem życia. Natomiast w obronie Polski rycerstwo ma obowiązek zawsze się stawić. Na tym polega istota umowy z Budy z 1355 roku. Przyszły król polski z innej zewnętrznej dynastii zobowiązuje się przestrzegać polskich praw, podzielić w pewnym sensie odpowiedzialnością za królestwo, podzielić nawet można powiedzieć władzą z narodem politycznym. I to właśnie król węgierski jest twórcą tego pierwszego w historii Polski przywileju stanowego. Jak określają to historycy? myślę, że był to wynik ucierania się koncepcji prawnych, które powstawały w kręgu kancelarii króla polskiego Kazimierza, jego doradców właśnie, tych wykształconych ludzi z rozmaitych zachodnich uniwersytetów, ale jednocześnie reprezentujących już polski naród polityczny i koncepcji króla Ludwika, który chciał oczywiście jak najbardziej umocnić swoją władzę, przyszłą władzę w Polsce. Ale tak rzeczywiście zaczyna się od przywileju Budzińskiego ta droga do wolności wewnętrznej politycznej stanu szlacheckiego w Polsce. Julian Ursyn-Niemcewicz, fragment wiersza Kazimierz Wielki w interpretacji Jerzego Zelnika. Niech kraje bronią zajęte, uszczęśliwią prawa święte. To mówiąc, spisane księgi z ręku Mielsztyna odbiera. Pieczęć wisiała u wstęgi. Ten zakon, rzecze, zawiera przyszłego szczęścia zarody, Waszą całość i swobody. Nie dość obce ludy gromić, Czas jest szczęśliwym być w domu. Zuchwałą przemoc poskromić, by nie szkodziła nikomu, Gdzie sądu zwierzchność surowa, Nie zapłacze nędzna wdowa. Po przywileju wydanym w Budzie stolicy Węgier przez przyszłego władcę Polski Ludwika Węgierskiego, Kazimierz Wielki, czy można powiedzieć, że w rewanżu ogłasza statuty Małopolski i Wielkopolski? One rzeczywiście zaczynają obowiązywać tuż po przywileju budzińskim. I one gruntują jakby to poczucie i świadomość prawną wśród narodu politycznego polskiego, że są pewne reguły, do których trzeba nawiązywać. Także w relacjach z władcą trzymać się tej litery prawa, a w ślad za literą także ducha prawa, które jest Zapisane gdzieś, które nie da się nagiąć dowolnie, król staje się nie panem wszechwładnym, ale stroną kontraktu, który może być spisany, który ma swoje warunki, punkty i który zobowiązuje nie tylko poddanych, ale i władcę. Na tym polega suwerenność wewnętrzna. Czy wiąże się ona od razu z narażeniem na szwang suwerenności zewnętrznej, niepodległości? Akurat ten okres, o którym dziś mówimy, lata 1370-1385, czyli czas między śmiercią Kazimierza Wielkiego, jak mówiono, Pana Naturalnego Królestwa, a zakończeniem 25-miesięcznego bezkrólewia po śmierci wybranego Ludwika Węgierskiego i wyboru jego następcy, jakim będzie Jadwiga i dodania wreszcie do Jadwigi męża, czyli Władysława Jagieły, Ten czas jest okresem, w którym nie tylko nie widać sprzeczności między budowaniem wewnętrznej niepodległości, wolności obywateli, wzmocnieniem narodu politycznego, a umacnianiem zewnętrznej niepodległości państwa, jego godności wśród innych narodów, ale przeciwnie, obserwujemy jak te dwa procesy wzajemnie się warunkują. Im mocniejsze poczucie godności narodu politycznego w Polsce, im większa jego wolność, tym lepiej potrafi on zadbać o potęgę swojego państwa na arenie międzynarodowej. Tak było w tamtym czasie. Czy zawsze tak będzie? O tym jeszcze nieraz będziemy pewnie rozmawiali. Ale dziś mówimy o tym chyba jednym z najpiękniejszych momentów w polskiej historii, kiedy polski naród polityczny dowodzi od razu na wstępnym etapie swojej historii niezwykłej, wyjątkowej dojrzałości. No właśnie. W czym ona się przejawia, panie profesorze? W momencie, kiedy zmarł Kazimierz Wielki, rozpoczyna się walka o przyszłość dziedzictwa, które on tak wspaniale umocnił. Oczywiście Ludwik Węgierski wie, że jego wuj jest umierający, przyjeżdża wobec tego błyskawicznie do Krakowa. Po kilku dniach zaledwie od śmierci Kazimierza Wielkiego i ogromna większość elit, można powiedzieć, owego narodu politycznego w Polsce nie ma wątpliwości, że to Ludwik Węgierski powinien zgodnie z wcześniejszymi umowami z układem z Budy sprzed 15 lat przejąć teraz tron w Polsce. Ale pojawia się pytanie które można śmiało odnieść do zagadnienia niepodległości. Pytanie, które stawia część duchownych, arcybiskup gnieźnieński, biskup krakowski i w szczególności podkanclerzy krakowski Janek z Czarnkowa, autor słynnej, dość tendencyjnej, ale bardzo ciekawej kroniki z tego czasu. To pytanie brzmi tak, czy jeżeli zostaniemy znowu przyczepieni Mówiąc kolokwialnie, do zewnętrznego mocarstwa, do Węgier w tym przypadku, tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej Polska była prowincją czeskiego mocarstwa, imperium, które swoją stolicę miało w Pradze, to gdzie będą interesy polskie w tym układzie? Czy wystarczy to zabezpieczenie, które dawał układ w Budzie? Zdaje się, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna w historiografii, ale zdaje się, że właśnie część owych duchownych doradców zmarłego króla Kazimierza Wielkiego uważa, że trzeba szukać niepodległości gdzie indziej, nie w związku z Węgrami i zrealizować to, co chciał chyba zrealizować sam Kazimierz, a mianowicie przelać prawa przyszłego dziedzica Polski na Piasta, na Kaśka Słupskiego. Piasta pokądzieli, co prawda tylko, bo wnuk Kazimierza Wielkiego, syn jego córki Elżbiety wydanej za Bogusława V, księcia Pomorza Zachodniego, wnuk, którego usynowił specjalnym aktem prawnym Kazimierz Wielki w 1368 roku, rzeczywiście wybierany był chyba przez Kazimierza Wielkiego jako przyszły po Ludwiku Węgierskim zjednoczyciel znów Polski w rodzie blisko związanym z tradycją piastowską. Ale wydaje się, że ta stawka na Kaśka Słupskiego była jednak stawką chybioną, bo gdybyśmy wyobrazili sobie, że testament Kazimierza zostaje zrealizowany, a w testamencie było powiedziane, że ziemie centralnej Polski, Sieradzka, Łęczycka, będą oddane Kaśkowi Słupskiemu. A resztę oczywiście, te najważniejsze dzielnice dziedziczy Ludwik Węgierski. Gdyby ten testament został zrealizowany, to Polska byłaby znów rozłupana w środku. Byłoby jakby dwóch dziedziców, Ludwik Węgierski i Kaśko Słupski przygotowywany do roli jego następcy. Bardzo to ryzykowna była figura, mógł się wywiązać z tego tylko jeden rezultat, a mianowicie wojna domowa. Wojna między zwolennikami Kaśka, a zwolennikami Ludwika Węgierskiego. Wojna domowa jest najgorsza dla suwerenności, dla niepodległości państwa i mający znacznie mocniejsze atuty prawne i silniejszą bazę poparcia. W Polsce Ludwik Węgierski miał chyba rację, że potargał ten testament Kazimierza Wielkiego, że ziemie Sieradzka i Łęczycka nie zostały przekazane, podobnie jak Kujawy, Kaśkowi Słupskiemu. I Kaśko się z tym pogodził. Umrze kilka lat później w dość przypadkowym starciu zbrojnym. Nie spełnił nadziei tych, którzy chcieli zablokować Związek Polski z Węgrami. Rozpaczliwy ruch Janka z Czarnkowa, który próbował to zrobić wykradając insygnia królewskie z grobu Kazimierza Wielkiego. Te grobowe insygnia, żeby przygotować coś dla Kaśka ewentualnie, żeby ten mógł się nimi kiedyś koronować. Ten rozpaczliwy ruch nie przyniósł żadnego trwałego rezultatu, choć możemy zrozumieć jego motywy. Polska suwerenność została rzeczywiście uszczuplona i upokorzona w momencie, kiedy Ludwik Węgierski zajął tron w Krakowie. Ludwik Węgierski bowiem wywiózł do Budy, do swojej stolicy, insygnia koronacyjne Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Pozostała tylko w grobie drewniana korona, drewniane berło Kazimierza. Ale coś jeszcze zostało wywiezionego, można tak powiedzieć, dyplomatyczna pamięć tego królestwa, czyli archiwum Kancelarii Królewskiej. Także zostało wywiezione do Budy. To musiało zwłaszcza boleć kogoś, kto zawiadował tą kancelarią, czyli podkanclerzego Janka z Miał więc powody Janek, żeby czuć zaniepokojenie. Ale recepta, jaką proponował, czyli wojna domowa przeciwko Ludwikowi Węgierskiemu, była receptą na zniszczenie i jeszcze większe uprzedmiotowienie Polski. Bo ostatecznie trzeba byłoby w tej wojnie domowej oprzeć się znów o zewnętrznych patronów. Dla Janka z Czarnkowa takim naturalnym wyborem byłby wtedy Karol IV Luksemburski z Czechami przeciwko Węgrom, a Polska tylko mogłaby na tym tracić. Tak się nie stało. żywa. O nowych współgospodarzach 14-wiecznej Polski opowiada profesor Andrzej Nowak. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Bardzo chciałbym być nad brzegiem jej Więc niech wspomnienie dalej trwa Tam każdy dzień to ska. Dziś mój jedyny skarb Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie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 Tymczasem w Koszycach na zjeździe we wrześniu 1374 roku Ludwik Węgierski prezentuje tak zwany przywilej koszycki. Jak traktować ten przywilej, taki ruch uspokajający, przekupujący ten naród polityczny polski, no bo jest to potwierdzenie przywileju Budzyńskiego, ale też... Piękny gest, obniżenie tego podatku, stałego podatku gruntowego, poradlnego. Wydaje się, że ten przywilej, który obrósł tyloma, można powiedzieć, legendami utrwalonymi w podręcznikach szkolnych, początek przywilejów szlacheckich, całego zła, które stąd się potem wywikła, ten przywilej zasługuje na zupełnie inną interpretację. Wydany 17 września 1374 roku w Koszycach, czyli w Górnych Węgrzech, rzeczywiście jest jednym z najważniejszych punktów w naszej historii. Otóż Ludwik Węgierski, ażeby utrwalić już nie swoje, ale swoich córek panowanie, musiał w jakiś sposób przekonać naród polityczny polski. Musiał zawrzeć układ z tymi, którzy będą decydowali o przyszłości Polski. Ta umowa przygotowana najprawdopodobniej przez nowego podkanclerzego w Królestwie Polskim zawisze skurozwęg, przybrała postać przywileju wydanego oficjalnie przez Ludwika w Koszycach. Najważniejsza ekonomiczna jego treść sprowadza się do sławnego stwierdzenia o obniżeniu stałego podatku do dwóch groszy z uprawianego łana Kmiecego w majątku ziemskim szlachty, zamiast wybieranych za Kazimierza Wielkiego dwunastu groszy. Czyli można powiedzieć ogromny zjazd podatku, ale za to podatek, który miał być równy, powszechny, zawsze ściągany. Staropolski flat tax, taki podatek liniowy. Jak twierdzą specjaliści od historii gospodarczej i prawnicy, jak choćby Jacek Matuszewski, stałe poradne w wysokości dwóch groszy z każdego łanu w istocie stabilizowało dochody Skarbu Królewskiego i było w dłuższej perspektywie korzystne dla władcy. Innych podatków król nie miał prawa wprowadzać bez zgody szlachty. A więc potwierdzał, umacniał ten aspekt umowy ze społeczeństwem, z narodem politycznym, który już zapowiadała umowa Budzińska. Ale to nie wszystko. Na tej wolności rosnąć może poczucie wspólnoty, także ponad dzielnicowej, wspólnoty jednego narodu. No bo wszyscy płacimy jeden podatek, równiutki. A więc stan szlachecki jest zrównany, to jest też ważne. Jeżeli mówimy o nowoczesnym narodzie, mówimy o perspektywie, w której widzimy się jako równi. Otóż stan szlachecki tworzy pierwszy zalążek równości wewnątrz całego stanu, nie podzielonego na bogatszych, uboższych, ale pytanie, czy temu wzrostowi wolności politycznej, ekonomicznej, obywatelskiej towarzyszy przyrost obywatelskiej odpowiedzialności. Przywilej Koszycki od razu udziela odpowiedzi na to pytanie. Głosi bowiem tak, gdyby nastąpił napad nieprzyjaciół na królestwo polskie, wówczas szlachta królestwa winna całą mocą pospieszyć dla odwrócenia gwałtów. Służby nie królowi, ale Polsce. Takie pospolite ruszenie. Tu chodzi o coś innego, nie o formułę wojska, tylko o formułę obowiązku obywatelskiego, obudowanie poczucia przynależności do jednego politycznego narodu. To znaczy jest jakaś polis, jakaś wspólnota polityczna, której musimy bronić. Jeżeli jej nie bronimy, jesteśmy wtedy ludźmi bez praw, bo prawa opierają się na łączności z obowiązkiem. Obowiązkiem służby Polsce, tej wspólnocie politycznej, nie królowi. Ale jest coś jeszcze oczywiście. Niepodległość miało zagwarantować przyrzeczenie nie nadawania żadnej z istotnych godności i zaszczytów przybyszom i obcym, lecz tylko mieszkańcom ziem królestwa, to znaczy zabezpieczali się autorzy przywileju koszyckiego przed nasłaniem do Polski jakichś węgierskich urzędników, no innych obcych. W Polsce mają rządzić ludzie wybierani tutaj, spośród nas. To my sami sobą rządzimy, a nie przysyła nam ktoś z zewnątrz zarządców, komisarzy. Taka jest równie ważna jak owe dwa grosze złana istota przywileju Koszyckiego. Szanse na przemianę tej autonomii w pełną niepodległość dawały targi o przyszłość królestwa, a raczej spadku korony polskiej po śmierci Ludwika Węgierskiego, skoro ten znów nie miał męskich następców, tylko córki. I tu naród polityczny musi dać wyraz swojej dojrzałości, umiejętnie podnosząc stawkę w tych rokowaniach o przyszłość polskiej korony. Jak wygrać więcej wolności wewnętrznej, nie tracąc niepodległości dla państwa polskiego. Jak wygrać więcej niepodległości dla państwa polskiego, nie tracąc przez to wewnętrznej wolności. To jest cała sztuka balansu której, jak się okazało, zwłaszcza panowie Małopolscy nauczyli się w sposób znakomity. Tak konsekwencją przywileju Koszyckiego było to, że Ludwik Węgierski uzyskał tę zgodę na uznanie praw swoich córek Marii i Jadwigi do tronu polskiego. Pierwotnie Marii, ostatecznie to Jadwiga została królem Polski. Ale czy Ludwik Węgierski miał świadomość, że i miasta mogły być bardzo ważnym elementem gry o tron Polski. Z nimi także liczył się Ludwik Węgierski, przyjmując przysięgę na wierność swoim córkom po swojej śmierci, także od miast, nie tylko od szlachty. Pytanie, czy miasta i szlachta dadzą się rozegrać przeciwko sobie nawzajem w tej rozgrywce o przyszłość korony polskiej, czy też będą w stanie nawiązać współpracę połączone poczuciem wspólnoty politycznego i ekonomicznego interesu i obowiązku. To jest pytanie, w którym wyjątkowo, bo niestety nie zawsze się to i nieczęsto w naszej historii zdarzało, miasta i szlachta potrafiły wystąpić razem w momencie, kiedy Ludwik Węgierski zszedł z tego świata. No właśnie nie bez powodu nastąpiło 25-miesięczne bezkrólewie. Ludwik miał już w tym momencie tylko dwie córki, jedna zmarła, starsza Maria Andegaweńska, już wydana za mąż, za Zygmunta Luksemburskiego, syna Karola IV, cesarza. I ze względu na niechęć matki królowej wdowy po zmarłym Ludwiku Węgierskim, królowej Elżbiety Bośniaczki do Luksemburgów. Być może to właśnie królowa wdowa starała się tak pokierować dalszymi losami tej sukcesji, żeby Marię albo uwolnić od tych więzów łączących ją z Zygmuntem Luksemburskim i uczynić ją samą królową Węgier, Albo też pchnąć ją razem z Zygmuntem do Polski. A wtedy królową Węgier zostałaby druga, młodsza córka Jadwiga. Już zaślubiona na przyszłość, tak się to nazywało, ta instytucja Sponsalia Pro Futuro. W wieku lat czterech zaślubiona Wilhelmowi Habsburgowi, księciu austriackiemu. A więc pytanie, kto ma być królem Polski? Czy Maria z już nastoletnim narzeczonym Zygmuntem Luksemburskim? Czy Jadwiga dobiegała wtedy ośmiu lat? Pytanie dawało pewnego rodzaju swobodę polskim wyborcom, polskiemu narodowi politycznemu. Ale ta swoboda była szersza. Niekoniecznie musiał polski naród polityczny podtrzymać wcześniejsze zobowiązania przyjęte wobec zmarłego króla Ludwika. Mógł od nich odejść, jeśli druga strona, czyli właśnie córki Ludwika i ich matka nie dotrzymają warunków, jakie byłyby dobre, dogodne dla polskiej niepodległości. Początek tych targów, a raczej niezwykle mądrego Podnoszenia stawki w tej grze przez polski naród polityczny jest zjazd reprezentantów Wielkopolski i panów krakowskich w Radomsku. Radomsko w centrum Polski położone było doskonałym do tego miejscem. 25 listopada 1382 roku. Panowie polscy zaprzysięgli konfederację czyli wzajemną pomoc, zgodę, trzymanie porządku. Istotą tej konfederacji było po pierwsze zapobieżenie wojnie domowej. Konfederacja temu zapobiegła. Po drugie, postawili zgromadzeni na zjeździe w Radomsku warunek dotrzymania hołdu wierności złożonego córkom Nieboszczyka. Ten warunek brzmiał tak, byleby którakolwiek z nich razem ze swoim mężem oboje koronowani na króla i królową Polski, w Polsce stale osobiście przemieszkiwali, rządząc królestwem roztropnie i zgodnie z przywilejami i ustawami. Tak brzmiały postanowienia z pierwszego zjazdu w Radomsku w listopadzie 1382. Czyli władca Polski musi być w Polsce, nie może być gdzieś w Budzie, nie może tam zapadać decyzja o tym, kto będzie mężem, czyli przyszłym królem Polski, dziedziczki Ludwika Węgierskiego. I tak zaczyna się ten targ, który trwać będzie długo, bo Elżbieta Bośniaczka nie chce przysyłać córki do Polski. Nie wie jeszcze, którą. Polacy odrzucają w większości. Zygmunta Luksemburskiego już był zaręczony z Marią Andegaweńską, a zatem pojawia się problem, czy przyśle na czas córkę swoją do Polski Elżbieta, królowa wdowa, czy też nie. Żeby powiększyć swoje szanse, polski naród polityczny przedstawia alternatywę. Możemy wybrać sobie Piasta. Jest Siemowit Mazowiecki. Za tą opcją zwłaszcza opowiada się arcybiskup Gnieźnieński. Niezależnie od motywów, pojawienie się takiej alternatywy po prostu zwiększa możliwości nacisku polskiego narodu politycznego na węgierskiego partnera. Ten targ szybko przynosi zaostrzenie w relacjach między polskim narodem politycznym a królową węgierską, która wciąż nie chce wydać córek. I społeczeństwo polskie, naród polityczny musi zdecydować co dalej. I tu następuje szczytowy punkt w rozwoju dojrzałości politycznej polskiej elity XIV wieku. To jest drugi zjazd w Radomsku zwołany na 2 marca 1384 roku. Na zjazd zaproszeni zostali przedstawiciele nie tylko duchowieństwa i szlachty, ale również ważniejszych miast, Wielkopolski i Małopolski. Uchwalili na tym zjeździe wspólne żądanie, szlachty, duchowieństwa i mieszczaństwa. Musi przyjechać nowa kandydatka, już wtedy mówiono tylko o jednej, Jadwiga, do Polski do 8 maja. Jeżeli nie, wówczas Polacy wybiorą sobie innego władcę. Jeżeli ten okres bez królewia będzie się przedłużał, Wówczas musi panować nadal porządek na polskiej ziemi, bez władcy. Zdecydowano się zatem na samorząd. Pięcioosobowa komisja, złożona z przedstawicieli obu dzielnic, została wyznaczona do sprawowania kontroli nad królewskim Wawelem. Czyli i Wielkopolanie, i Małopolanie wspólnie pilnują tronu na Wawelu. Ale w każdej ziemi, w każdym powiecie, można by dzisiejszym językiem powiedzieć, Wybrano do pomocy starostom, urzędnikom państwowym, samorządowe komisje porządkowe z udziałem sześciu doradców ze szlachty i dwóch z mieszczaństwa. Brak parytetu troszeczkę stanowego. Szlachty było więcej niż mieszczan, niż patrycjatu miejskiego. To dobrze odzwierciedlało siłę nie tylko polityczną, ale liczebną obu tych stanów. A więc sex dominii et cives Charakterystyczna jest zresztą ta łacińska nazwa. Szlachcic to pan a mieszczanin to obywatel. A więc obywatele i panowie razem mają pilnować porządku, nie kłócąc się ze sobą, bo nie ma żadnych kłótni wtedy między mieszczanami a szlachtą. Wspólnie umieją zadbać o porządek, by nie było rozbojów, żeby prawo było przestrzegane. A jednocześnie na słuszną uwagę pani redaktor o braku parytetu, równości tej siły głosu mieszczan i szlachty w komisji, wprowadzono do decyzji tych komisji samorządowych zasadę weta. Wszelkie decyzje musiały być podejmowane wewnątrz tych ośmiu w sumie osobowych komisji na zasadzie jednomyślności. W ten sposób mieszczanie, chociaż w mniejszości, nie mogli być przegłosowani, bo decyzje musiały zapadać jednomyślnie. Zasada weta, wprowadzona także po to, ażeby nie zmajoryzować mniejszości do Sejmu Polskiego, będzie sprawdzała się przez dwa wieki, ale potem ulegnie korupcji. To trudna zasada, ale jedyna zasada, która w pełni gwarantuje wolność, wolność jednostki. I tak było to właśnie zaprogramowane już wtedy w Radomsku w marcu roku 1384. I wtedy się sprawdziło. Polacy pokazali, że mogą rządzić sami sobą. Umieli w końcu wybrać sobie najlepszą dla tej wspólnoty królową, ponieważ potrafili zmusić w końcu Elżbietę Bośniaczkę do tego, by ta przysłała. Ostatecznie nastąpiło to jesienią 1384 roku, swoją córkę Jadwigę do Polski. 16 października 1384 roku Jadwiga została ukoronowana na króla Polski. Miała wtedy nieco ponad 10 lat. Teraz polski naród polityczny miał zdecydować o tym, kto poślubi tę latkę kto będzie dodany jej na męża. A zatem naród polski zdecyduje o tym, jaki będzie kierunek polityczny, geopolityczny tego państwa. I to świadczyło także o niezwykłej dojrzałości ówczesnego narodu politycznego, że sobie to prawo umieli zdobyć jego reprezentanci. I po drugie, że to prawo potrafili tak wspaniale tak mądrze zrealizować, wybierając na nowego króla Polski obok Jadwigi, Władysława Jagiełłę, księcia litewskiego. Niektórzy historycy uważają ten drugi zjazd radomski z marca 1384 roku z Sejmem. Czy pan należy do tej grupy historyków, czy nie? Czy to gruba przesada mówić już o Sejmie, o pierwszym polskim parlamencie? Och, takich kandydatów do roli pierwszego sejmu możemy szukać od końca XI wieku, od zjazdów szlachty, które odbywały się najczęściej przy okazji jakichś spornych spraw czy na polach bitew. Nowum zjazdu radomskiego polega na tym, że obok szlachty... Jest na tym zjeździe także delegacja mieszczan i to jest wyjątkowe w stosunku do późniejszych sejmów już uporządkowanych, w których strukturze utrwali się polski parlamentaryzm od wieku XV do XVIII. W tej strukturze regularnej polskiego sejmowania ważny jest moment, w którym zostanie określona procedura wyboru posłów. Tu jej nie ma. Każdy szlachcic teoretycznie mógł tam się znaleźć i współdecydować o postanowieniach zjazdu radomskiego. Jak były wybierane delegacje mieszczańskie też nie wiemy. Uporządkowany parlamentaryzm zaczyna się wtedy, kiedy zostaje określona prawem procedura wyborcza. I to stanie się dopiero w roku 1468, kiedy zostaje ustalone, że z każdego powiatu wysyła się, wybiera się na sejmikach, na zgromadzeniach danego powiatu dwóch posłów. Historia żywa. Za tydzień historia Unii Polski z Litwą. Serdecznie państwa zapraszam na to spotkanie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak.